Powieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl z cyklu Jak podnieść jakość swojego życia. Odcinek pierwszy. Niezgoda na przeciętność, czyli co wymaga zmiany. Jak już żyjemy, to żyjmy z odwagą i z rozmachem. To słowa pastora Pawła Godawy, które lata temu mocno poruszyły mnie. Pomyślałem sobie, właśnie tak jest. Kiedy myślę o swoim życiu, to zadowolony, kiedy myślę o tym życiu, które już przeżyłem, to myślę z zadowoleniem i satysfakcją o tym, kiedy w mądry sposób oczywiście podjąłem odważne decyzje i działałem tak z rozmachem, mądrym, ale rozmachem. Natomiast żałuję tych decyzji, kiedy w mądry sposób nie poszedłem na całość. A czy ty chciałbyś prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie? Większość ludzi mówi, że tak, ale kiedy przychodzimy do konkretów, trochę się gubi i wpada takie błędne koło. Na przykład, nie wiem, co miałbym zmienić, albo chciał, chciałabym lepszych relacji, ale nie wiem już jak to zrobić, albo chciałbym mieć wyższy standard życia, ale nie wiem jak zarobić więcej, lub też taki miks najczęściej. Na przykład ktoś mówi, no dobra, chciałbym większy standard, ale to oznacza więcej pieniędzy, czyli prawdopodobnie więcej pracy, czyli mniej czasu na relacje i gubimy się w tym. Ogólnie czujemy gdzieś, że byśmy chcieli, ale kiedy przychodzimy do konkretów nie wiemy co, jak, kiedy i gdzie I ten podcast ma Ci w tym pomóc A więc zacznijmy po kolei Pierwsza rzecz to jest tak zwana pozytywna niezgoda Czyli chcesz mieć lepszego życia i to jest w porządku Nie zgadzasz się na przeciętność, nie zgadzasz się na byle jakość Gdzieś w Tobie jest takie pragnienie, żeby coś zmienić Widzisz, to jest zupełnie naturalne, i tak zostałeś stworzony. Kiedy skaleczysz się, to Twój organizm doprowadza do zasklepienia ran. Zupełnie normalnie, tak? Rany goją się. Jeżeli to są małe rany, ma jakieś tam zakażenia, one się goją. Organizm sam doprowadza do tego, żebyś funkcjonował w pełni, zdrowo. Podobnie jest z chorobami, że w wielu wypadkach organizm, nie wiem, przy takim zwykłym przeziębieniu, tak? Mówi się takim żartem, że leczone przeziębienie trwa 7 dni, a nie leczone tylko tydzień. No ale coś takiego jest, że właśnie organizm sam potrafi w wielu wypadkach doprowadzić do normy, czyli do zdrowia. To jest też normalne, oczywiście tu jest też pewna mądrość, zarządzanie finansami, ale to jest normalne, że jak zarabiamy więcej, to podnosimy jednak standard swojego życia, bo myślimy sobie nawet no dlaczego, dlaczego miałbym tego nie robić. Pamiętam, kiedy dużo podróżowałem pociągami, to początki były takie, że jak gdzieś jechałem, to szukałem tych najtańszych połączeń, wiele przesiadek, no to było męczące, no ale sytuacja finansowa była taka, że zmuszała mnie do tego. Natomiast kiedy tylko już te zarobki zaczęły się podnosić, to już wybierałem albo bezpośrednie połączenia, albo lepszy standard podróżowania, albo szybsze połączenia. To jest zupełnie normalne. W nas jest taka zdrowa tendencja. Tendencja jest zdrowa i musimy ją w zdrowy sposób zrealizować, czasami przyspieszamy ten czas, żeby nie zgadzać się na przeciętność, na byle jakość, że chcemy żyć, nazwijmy to w luksusie, cokolwiek to oznacza. Wiem, że niektórzy są przewrażliwieni na tym punkcie, że jakiś luksus, niesamowite rzeczy, że to nie jest dobrze. Chodzi mi o taki standard życia, w którym masz poczucie satysfakcji. Chodzi mi o takie relacje, w których masz poczucie satysfakcji, o taki, taką pracę, w której masz satysfakcję, o takie zarobki, w których masz satysfakcję. Czyli ta pozytywna niezgoda w nas, ona jest czymś jak najbardziej pozytywnym, mimo że jest niezgodą, mimo że jest pewnym buntem, to jest buntem wobec sytuacji, która nie jest normalna. Jak organizm walczy z sytuacją, która nie jest normalna, tak nasza psychika też walczy, nasze wnętrze walczy z sytuacją, która nie jest normalna. Kiedy Martin Luther King wyszedł i mówi, ludzie niezależnie od koloru skóry powinni być traktowani równo, to ten właśnie ta pozytywna niezgoda. I rozumiem, że kiedy mówię o takiej pozytywnej niezgodzie, to wielu ludzi myśli wtedy albo mówi, ale to nie jest możliwe w mojej sytuacji. To, że coś nie jest możliwe, oznacza najprawdopodobniej, że ten człowiek albo tak myśli, albo wymaga to więcej czasu, niż ten człowiek by zakładał. W pierwszej sytuacji, kiedy człowiek tak myśli, to po prostu nie rozumie, jak wprowadzić zmiany, więc nie wierzy. A w drugiej sytuacji mówi, no ale chciałbym od razu, ja dziś potrzebuję tego, a dziś tego nie mam, mówi, a później to będzie za późno. To też niekoniecznie musi być prawdą. Niedługo do Polski przyjeżdża Nick Wójczyc, człowiek, który nie ma rąk ani nóg. Jak samo sobie mówi, bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Ten człowiek ma własną firmę, założył rodzinę, ma dziecko, podróżuje po świecie, motywuje tysiące ludzi, pływa na desce surfingowej, robi wiele, wiele wspaniałych rzeczy, mając naprawdę tak ograniczone możliwości, te nawet fizyczne możliwości, ale nieograniczone możliwości psychiczne i duchowe. Więc powiedz jemu, że w twojej sytuacji coś nie jest możliwe. Ja wiem, każdy myślał, moja sytuacja, moja sytuacja. Najczęściej, kiedy tak myślimy, mówię szczerze, że tak z własnego doświadczenia, jesteśmy przewrażliwieni na własnym punkcie i nie wierzymy w siebie. No, chyba, że jesteś za stary. No i teraz wielu ludzi odetchnie z ulgą i powie, o, dobrze, że to powiedziałeś. Tak, ja właśnie jestem za stary. Tak, właśnie jestem za stary. Hmm, to pozwól, że sprecyzuję. Nie chodzi mi o datę twojego, urodze, datę twojego urodzenia, chodzi mi o starość w sensie psychologicznym. Ktoś powiedział, że starość to jest wtedy, kiedy masz więcej wspomnień niż marzeń. Że starość jest wtedy, kiedy masz więcej wspomnień niż marzeń. I tym naprawdę jest starość psychologiczna, kiedy ciągle tylko wspominasz, albo odwołujesz się do przeszłości po to, albo powiedzieć wtedy to miałam osiągnięcie, albo po to, żeby powiedzieć jednak mi nie wyszło, niż marzeń, które motywują cię do tego, żeby je osiągać. Bardzo ważne jest, żeby na początek, jeżeli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, to potrzebujesz listy marzeń. Listy marzeń. Takie powiedzonko, które niedawno wymyśliłem, nie, nie stworzyłem go, ale przetłumaczyłem na polski we własnym ujęciu. Kiedy masz silne wow, to znajdziesz how. Tak? Kiedy, czyli kiedy masz silny jakiś impuls, silne marzenie, które motywuje cię, znajdziesz sposób, żeby je zrealizować. A więc po kolei, wypisz sobie twoje marzenia. tak? Posłuchaj najpierw tej listy pytań, potem możesz cofnąć, otworzyć jeszcze raz i wykonać to ćwiczenie. To może być jedno z takich ćwiczeń, które zmieni twoje życie, podniesie właśnie jakość twojego życia. Więc co chciałbyś w życiu osiągnąć? To mogą być duże marzenia, małe marzenia, ważne, trywialne, dotyczące wielkich osiągnięć albo zwykłej zabawy. O czym marzysz? Wypisz sobie, nie dziel na żadne kategorie, nie myśl możliwe, niemożliwe, po prostu wypisuj swoje marzenia. I teraz, kiedy już masz te wszystkie marzenia, to pomyśl sobie w ten sposób. Z tych wszystkich marzeń, które masz, wypisz je, no po prostu nie ograniczaj się w żaden sposób. Wypisz sobie listę marzeń, które chciałbyś zrobić w życiu na pewno. Nie, które myślisz, że są możliwe, ale na pewno. Czyli możesz mieć jakieś takie marzenia, nie wiem, porozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych i to może być twoje marzenie, jest w porządku, ale teraz z tych marzeń wyselekcjonuj, z tej, tych wszystkich marzeń, z tej burzy mózgu, którą zrobiłeś, wyselekcjonuj te, które mówisz, te na pewno chciałbym zrobić. I możesz pomyśleć, no prezydent Stanów Zjednoczonych niekoniecznie. Posiadanie własnego samolotu niekoniecznie. Posiadanie własnej wyspy niekoniecznie. Ale już na przykład posiadanie szczęśliwej rodziny. Posiadanie dwóch, trzech prawdziwych przyjaciół. Przyjaciół, takich jak, wiesz, trzej muszkieterowie. Albo posiadanie domu z pięknym ogrodem. Albo wyjeżdżanie trzy razy w roku na ekskluzywne wakacje. Marzenia, o których myślisz sobie tak. Te rzeczy chciałbym w życiu zrobić. Dla swojej przyjemności. Cokolwiek to jest. Oczywiście, kiedy mówię dla swojej przyjemności, ktoś może powiedzieć, a ja bym chciał, nie wiem, wspomagać misjonarzy, którzy wyjeżdżają do Afryki, albo pomagać głodującym dzieciom, i chciałbym dawać duże środki. Tak, to też jest przyjemność. To daje Ci poczucie satysfakcji, że masz realny wpływ, że zmieniasz czyjeś życie, więc to też jest satysfakcja. Więc z tych wszystkich marzeń wyselekcjonuj sobie te, które mówisz, te na pewno chciałbym zrobić. I wyobraź sobie teraz, że masz, nie wiem, 90, 100, 120 lat, że to jest koniec twojego życia i nie zrealizowałeś swoich marzeń. Jak byś się wtedy czuł? Jak byś się czuł, gdybyś pomyślał sobie, kurczę, te wszystkie marzenia, te wszystkie wspaniałe rzeczy, nic z, niego, nic z nich nie zrealizowałem. Jak byś się czuł, gdybyś myślał sobie, moje życie jest przeciętne Mówimy o końcu Twojego życia. Moje życie było przeciętne, jest przeciętne, nic nie osiągnąłem, nie odważyłem się, albo nie udało mi się, więc się wtedy poddałem, albo pozwoliłem, żeby moje poczucie niskiej wartości zwyciężyło. Jak byś się wtedy czuł? Co myślałbyś o sobie? Jak patrzyłbyś na swoje życie? I pomyśl w odwrotny sposób, że przynajmniej część tych marzeń osiągnąłeś że może nie wszystko się udało, ale część z tych marzeń została zrealizowana. Jak wtedy byś się czuł? Albo pomyśl inaczej. Pomyśl sobie, że wszystkie marzenia zostały zrealizowane. Że wszystko to, co zaplanowałeś, zostało zrealizowane. Albo pozwól sobie i pomyśl jeszcze tak. To, co było moim marzeniem, kiedy słuchałem tego podcastu i wypisałem te rzeczy, teraz, kiedy patrzę z perspektywy 60-80 lat, które minęły, to się okazuje, że z tej perspektywy to były małe marzenia. Osiągnąłem o wiele, o wiele, o wiele więcej. Pomyśl sobie, jakie to było poczucie. Jak wtedy byś się czuł? Jaka ta satysfakcja mogłaby Ci wtedy towarzyszyć? Pozwól sobie na marzenia. Pozwól sobie, żeby te emocje po prostu z Ciebie wyszły. Niektórzy są silnymi intuicjonistami i kiedy mówię o takich marzeniach, to i się nakręcają, ale też są silni tak zwani realiści. Ludzie zakorzenieni w tu i teraz. Więc tacy ludzie, takim ludziom pomoże, kiedy odwołają się do przeszłości. Pomyśl sobie o osiągnięciach jakichś. O czymś, że w coś nie wierzyłeś, a teraz ci się wydaje to śmieszne. Pozwól, że podam bardzo trywialny przykład. Nie umiałeś kiedyś zawiązać buta. Teraz bez problemu zawiązujesz buty, nawet o tym nie myślisz. Kiedyś to był dla ciebie wielki problem, teraz jest coś trywialnego. Pomyśl sobie o takich rzeczach z twojego życia. I pomyśl sobie, że te marzenia, które masz, tak samo mogą być kiedyś bardzo trywialne. Mówisz, ja myślałem, że nie mogę zwiedzić całego świata. Dwukrotnie objechałem wszystkie miejsca na świecie, które chciałem zwiedzić. I czuję ten power, tą satysfakcję. I dzisiaj myślę, w ogóle dlaczego to wydawało mi się trudne, nie wiem. Więc idźmy po kolei. Słyszałem kiedyś taką historię, jak pewien człowiek miał chorą rękę w Wszyscy go namawiali, żeby poszedł do lekarza, on poszedł, wrócił i mówi, słuchajcie, miałam rację, namawialiście mnie, żebym poszedł do lekarza, mówicie, że coś z moją ręką nie tak. Lekarz powiedział, że mam zdrową rękę. Wszyscy patrzą na jego rękę i mówią, no ale wydaje nam się, że dalej jest chora. Jak lekarz mógł to stwierdzić? <śmiech> on mówi, pokazałem mu po prostu zdrową rękę. Więc po prostu zdiagnozuj to, co wymaga zmiany w twoim życiu. Widzisz, jesteśmy jak naczynia połączone. Zmieniając jedną dziedzinę życia, wpływamy też na inną. Więc zacznijmy od tego, w jakiej dziedzinie życia chcesz prowadzić zmiany. Masz te wszystkie marzenia, o których mówiliśmy. I teraz zweryfikuj, w której dziedzinie życia chcesz zacząć wprowadzać zmiany marzenia, od których marzeń chcesz zacząć. Na mojej stronie andrzejburzyński.pl jest taka zakładka satysfakcja życiowa, możesz tam sobie osiem dziedzin życia głównych zweryfikować przez pytania, z, zrobić wykres i zobaczyć na ile twoje życie jest zrównoważone i zobacz w której dziedzinie życia, czy w pracy zawodowej, czy w stanie finansowym, czy w standardzie życia, czy w rozwoju osobistym, w zdrowiu i sprawności, w wartościach duchowych, w rodzinie, w relacjach, w której z tych dziedzin życia chcesz wprowadzać zmiany. Wybierz dziedzinę życia i odpowiedz sobie na następujące pytania. Co sprawiło, że wybrałem akurat tę dziedzinę życia? Co sprawiło, że wybrałem akurat tę dziedzinę życia? Widzisz, miałeś ileś dziedzin życia. Dlaczego od tej chcesz prowadzić zbiadę? Odpowiedz sobie, tak? A następnie pomyśl, jak wyglądałby stan idealny w tej dziedzinie życia? Właśnie to twoje marzenie. Jak ono by wyglądało? Pomyśl o tym. Wiesz, możesz w różny sposób to robić. Możesz o tym pomyśleć. Możesz podzielić się tą myślą z kimś bliskim dla ciebie. Takim, kto nie zabije Twoich marzeń, ale jeszcze zachęci Cię, że tak spróbuj wejść na tą drogę. Może potrzebujesz to zapisać. Tak, niektórzy potrzebują zapisać. Dla innych będzie to zrobienie mapy marzeń, czyli nie wiem, chcę zwiedzić jakieś miejsca na świecie. Wejdziesz w net, znajdziesz zdjęcia, wydrukujesz sobie te zdjęcia, powiesisz na ścianie albo zrobisz sobie taką tapetę w komputerze, że jak tylko włączasz komputer, od razu pokazują Ci się miejsca, które są Twoim marzeniem, żeby je odwiedzić. Jak wyglądałoby spełnienie tych marzeń? Pomyśl sobie o tym. W następnym podcaście opowiem Ci o tym, jak wprowadzić te zmiany. Ale zmiany zaczynają się od tego, że uświadamiasz sobie, że chcesz zmian. Pozwalasz sobie na marzenia i decydujesz się, od którego marzenia zaczynasz. Pamiętaj, urodziłeś się po to, aby żyć marzeniami, a nie po to, aby tylko marzyć o życiu. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.